Legend, wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary. Żarłok i skóra. i mando Jerry. Szymas oraz najichość. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy. Witamy w konglomeracie podcastowym. Czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. A ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Radio SK. A mnie możecie kojarzyć jako Jerego z bloga Jerry's Tales oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. A dzisiaj zaczynamy... Kolejny event, tym razem wprowadzający do premiery nowego filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli Water 1 Gwiezdne Wojny Historie. do którego my się przymierzaliśmy wielokrotnie, ale tak naprawdę bardzo trudno nam było nagrywać o tym, no bo co innego nagrywać takie poboczne podcasty bardzo już sprecyzowane o komiksach czy książkach, co innego mówić o filmach, jak się za to zabrać, jak do tego podejść, czy, czy zwracać się do ludzi, którzy nie oglądali, czy bawić się w spoilery, nie spoilery, bo są ludzie, którzy nie oglądali, czy mówić do ludzi, którzy oglądali, no ale ci widzieli to pewnie kilkadziesiąt razy znajomym na pamięć. To jest tak trudny temat, bo czy mamy zrobić dokładny research, przygotować się, wejść w liczby, w dane, w, w jakieś takie szczegółowe ciekawostki, czy, czy bardziej na zasadzie naszych wrażeń jakoś tak bardziej ogólnie nie wchodzić za bardzo w szczegóły, bo tak naprawdę ten temat jest taki, że jak zaczniemy wchodzić w liczby, zaczniemy wchodzić w szczegóły, to się zrobi problem, bo co chwilę będziemy odkrywać coś nowego, dokopywać się do kolejnych rzeczy, nigdy nie powiemy wszystkiego. I dlatego ten... Yy, event, który właśnie w tym momencie zaczynamy, jest dość trudny i tak naprawdę ciężko powiedzieć, jak on będzie wyglądał, bo ja przynajmniej na razie cały czas nie mam wizji. No w sumie ja się z Tobą zgadzam. Tak nawiązując do tego, co wspomniałeś, że są tacy, którzy nie widzieli Gwiezdnych Wojen, no to chociażby kolega Szymon Cięśliński cały czas chyba Gwiezdnych Wojen nie widział, więc to nie trzeba daleko <laughs> szukać, żeby takie osoby znaleźć. No i, i to, to jest faktycznie dosyć trudny temat, no ale to, to jest zawsze problem omawiania tego rodzaju dzieł, które doczekały się przecież szczegółowych analiz, pewnie prac magisterskich, doktorskich, zostały rozebrane na części pierwsze przez fanów, naukowców i zwykłych zjadaczy chleba. No i to zawsze jest po prostu problem, czy w ogóle jest sens nagrywać, no bo to jest zawsze w takiej sytuacji w sumie pierwsze pytanie, no bo no, umówmy się, że my chyba... Nic nowego tutaj nie powiemy, no nie chyba, no na pewno nic nowego nie powiemy o samych Gwiezdnych Wojnach, czego już by dziesiątki osób setki razy nie, nie powiedziało. Także pewnie możecie się spodziewać właśnie takiej raczej naszej perspektywy, naszego spojrzenia na określone kwestie związane z Gwiezdnymi Wojnami i oprócz omówienia mniej lub bardziej szczegółowego tych głównych filmów, czyli tak zwanej starej i nowej trylogii. Możecie się spodziewać, myślę, możemy to zdradzić, o ile oczywiście przeżyjemy te seanse, że mamy w planach omówić też te filmy poboczne, które no, obecnie w szerszej dystrybucji, najdelikatniej rzecz ujmując nie są dostępne, czyli tak zwany Holiday Special oraz dwa filmy z Ewokami przynajmniej te dwa, no bo z tego co ja pamiętam, to ty wspominałeś jeszcze, że kinowy był jeszcze jeden film animowany, chyba, tak? Gwiezdne wojny, yy, wojny klonów. Wojny klonów. Tak. Ogólnie to nawet nie ma być dodatek, to, to, to ma być wstęp, to takie jest założenie, <grym> tak, no bo tak. robimy wprowadzenie do Łotra 1, a Water 1 reklamowany jest i określany jest pierwszym filmem, który nie jest epizodem, który nie jest numerowany. Teoretycznie teraz Gwiezdne Wojny wchodzą w taki nowy swój rozdział, czyli zaczyna się tworzenie filmów właśnie pod szyldem Star Wars Story, czyli Gwiezdne Wojny Historie. Filmów nienumerowanych, filmów porozrzucanych gdzieś yy, w w timeline i filmów, które przynajmniej z założenia na razie, póki co, nie są historią Skywalker'ów, tak jak to na razie mamy w epizodach. No i tak się określał Otra jeden jako pierwszy film tego typu, a jeśli zagłębimy się w mniej lub bardziej przepastne czeluście historii filmowych Gwiezdnych Wojen, no to właśnie dokopiemy się do tego, że to absolutnie nie jest pierwszy taki film. Nawet nie jest to pierwszy film kinowy, no bo właśnie... Yy, pilot powiedzmy serialu Wojny Klonów, który tak naprawdę no, był w zasadzie stworzony do telewizji, no ale miał premierę kinową i leciał w kinach, normalną dystrybucję kinową miał. O, o, Okej, okay, no Rebelianci, odcinki Rebeliantów też leciały w kinach, ale to były raczej takie specjalne pokazy, a tutaj to, był, to jest normalny film e, kinowy i teoretycznie przynajmniej ja do tego eventu na chwilę obecną tak podchodzę, że takie jest założenie, żeby omówić właśnie na starcie może nawet te filmy poboczne, chociaż to jest po prostu, będzie coś tak dziwacznego i tak innego, ale to taki właśnie wstęp do Łotra, do a epizody tutaj ja bardziej traktuję jako dodatek, bo epizody mogłyby nas prowadzić za rok do ósmego epizodu, ale pewnie, o ile nie wymiękniemy, no to właśnie omówimy wszystko, także czeka nas dość dużo podcastów. No tak jak widzicie, nie mamy jeszcze sprecyzowanej wizji, musicie nam to trochę wybaczyć. Pomysł zrodził się, mimo że już od dłuższego czasu o tym rozmawiamy, to w sumie już samo nagranie dzisiejsze się zrodziło dosyć tak nagle, więc... Pozwólcie nam pójść na żywioł tymczasem. No, bo to też impulsem też trochę było, przynajmniej w moim przypadku, takie nakręcenie się na tego łotra, bo to podkreślamy już kilka razy i w podcastach i w prywatnych rozmowach, że na chwilę obecną, a z naszej perspektywy jest niecały miesiąc do premiery w momencie, gdy my teraz mówimy te słowa, nie w momencie, gdy wy to słyszycie, to w zasadzie nic się nie dzieje w temacie łotra. Tam kilka trailerów, kilka reklam, kilka jakichś tam spotów telewizyjnych, ale nie ma tego hype'u, jaki był rok temu przy wielkim powrocie Gwiezdnych Wojen do kin po tylu latach, przy siódmym epizodzie. I pewnie nie będzie takiego, nawet z waszego punktu słyszenia, z waszego punktu widzenia, bo zakładam, że ten podcast poleci jednak gdzieś tam w okolicach przedpremierowych, to pewnie i tak nie ma takiego nakręcenia. No i my w ten sposób oglądając te filmy, no, chociaż epizodów pewnie nie będziemy oglądać, ale nawet mówiąc o nich, bo ja na przykład jak z Szymasem robiłem ten event, nie czytałem tych książek, a po prostu czułem się jakbym je czytał na nowo, wiesz, przechodziłem przez te wszystkie książki w dyskusji i, i, i nakręciłem się niesamowicie wtedy na premierę ósmego tomu Harry'ego Pottera i mam nadzieję, że właśnie jeżeli zmobilizujemy się do takich rozmów, montowania tego puszczania, to chociażby przez same te rozmowy nakręcimy się niesamowicie na te premierę, a tego mi właśnie na chwilę obecną jeszcze trochę brakuje. No i ja w pełni podziałam Twoje zdanie w tym temacie, także, także miejmy nadzieję, że faktycznie sami się przynajmniej nakręcimy, no bo ku mojemu w sumie lekkiemu zaskoczeniu, no bo ja tak podejrzewałem, że ta premiera Wotra 1, ona nie będzie aż tak szumna, jak to było w zeszłym roku, ale ta cisza no jest dla mnie jakoś tam nie do końca zrozumiała, bo jednak no, mamy do czynienia z kolejnym filmem no, z potężnej serii i z takiej no wręcz po prostu machiny, molocha prawdziwego, rozumianego właśnie jako, jako cała marka. No i, no i to, to nie wiem, z czego to tak na dobrą sprawę wynika. Czy to jest tak, że właśnie w tej chwili będziemy mieli nakręcanie tylko i wyłącznie na epizody, a te filmy będą tak właśnie trochę po macoszemu traktowane... No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co, co ta przyszłość przyniesie, no bo też rozmawiamy o tym takim rozszerzonym kinowym uniwersum, czy, czy będziemy rozmawiać o, o tym rozszerzonym kinowym uniwersum w zasadzie zaraz po premierze Wotra. No i pewnie to też jest trochę tak, że zobaczymy, jak ten film się sprzeda, no bo też mówi się o tym, że sam Łotr 1 pewnie nie będzie się cieszył aż tak dużą popularnością. Jak właśnie poprzedni film, czyli Przebudzenie Mocy. No i teraz w sumie to jest jakoś tam interesujące właśnie, czy ewentualny słabszy wynik tego filmu, czy gdzieś tam nie no nie tyle może nie przekreśli. No bo jakby wiemy, że te kolejne filmy, chociażby ten solowy film o Hanie Solo, już praktycznie biorąc zaraz będzie powstawał, więc, więc to pewnie ewentualny, właśnie słabszy wynik łotra go nie przekreśli, no ale i tak jakoś mnie tam zastanawia, czy Disney jest w stanie utrzymać no taki cykl, tak na dobrą sprawę, który, w który w, te, w tej chwili wchodzimy, czyli epizody numerowane, przeplatane tymi filmami pobocznymi, bo ja osobiście uważam, że to jest dobry pomysł, no ale, ale pytanie, czy właśnie z punktu widzenia takiego molocha jak Disney, który jednak głównie liczy kasę, umówmy się i, i dla nich to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zadowolenia fanów, tylko gdzieś tam pewnie patrzą przez pryzmat właśnie pieniędzy, no to... Zobaczymy, co ta przyszłość nam przyniesie. No ja myślę, że to zarobi pieniądze. Może nie tak, wiesz, nie tak gigantyczne jak, jak poprzedni epizod, ale myślę, że już żaden epizod pewnie takich pieniędzy nie zarobi. Ale ten film zarobi pieniądze, tylko że no... no... Musi być trochę o nim głośnie, bo ja nawet rozmawiając z uczniami, czy rozmawiając z takimi wiesz, zwykłymi ludźmi, którzy wiedzą, co to Gwiezdne wojny, byli na siódmym epizodzie, wiedzą, oglądają, to nawet się dziwili teraz, jak ja kilka dni temu nauczyciel jeden mnie pytał w szkole taki zdziwiony, że bo widział, że ja się tam o czymś dyskutuję, i mówię, no przecież następny film wchodzi za rok, nie? Mówię, nie, no, następny epizod wchodzi za rok, teraz wchodzi film, i dopiero wrócił do domu, obejrzał trailer, na następny dzień ze mną o tym dopiero dyskutował. Uczniowie to samo niektórzy, wiesz, jak ja mówiłem, że że w grudniu biorę sobie wolne, bo jadę na premierę, to, to się dziwili, mówią przecież za rok premiera, nie? Także, kurczę, wśród takich casualowych w, w, widzów, fanów, wśród takich, wiesz, y, y, y, pikników, takich normalnych, tradycyjnych ludzi, którzy wiedzą, co to Gwiezdne Wojny, czyli wśród większości ludzi, to wcale niekoniecznie oni wiedzą, że w ogóle Łotr jeden wchodzi do kina, nawet jest taka sytuacja w tym momencie, ale to się rozreklamuje, to się nakręci. Myślę, że o tym się zrobi tak głośno, że, że ludzie i tak pójdą i będą zdziwieni, czemu nie ma Kylo Ren'a, yy, Fina i Reynie. No pewnie tak. No na pewno się nakręci po naszych podcastach. Ja zresztą tak myślałem, że nawet tak będzie wyglądać promocja tego filmu, bo rok temu ja o tym mówiłem gdzieś tam już pewnie w którymś podcaście na etapie promocji, nigdzie nie było napisu epizod siódmy. Już było to specjalne logo tak, takie tak, rozszerzone tak, tak. Star Wars i pośrodku napis i byłem przekonany, że właśnie to jest celowe, że teraz SWATRA 1 będą też reklamować tak, żeby ludzie widzieli po prostu logo Star Wars, a nie przywiązywali się do tego, czy to jest jest epizod, czy to nie jest epizod, nie? No i myślę, że na, na razie na temat samego łotra to chyba tyle i wypadałoby przejść do właśnie meritum tego wstępniaka, czyli do tego, jak my z Gwiezdnymi Wojnami się zapoznaliśmy i, i nakreślić tutaj wam, drodzy słuchacze, właśnie tą naszą perspektywę i co nieco powiedzieć też właśnie o, o samej serii jako takiej i różnego rodzaju Prypetiach, o których ona doświadczała przez te ostatnie lata. No więc, drogi Mando, powiedz mi, czy ty widziałeś Gwiezdne Wojny, te stare w kinie, w momencie, kiedy one się pojawiały w Polsce? A bo ja mam 50 lat. Ty. <śmiech> nie, nie, nie, nie, chodzi, nie chodzi mi, wiesz, o już sam, samą nową nadzieję, tylko czy w ogóle jeszcze widziałaś te stare epizody, bo to z tego, Ale co... Ale w sumie, w sumie już ci teraz przerwę, tak, widziałem Powrót Jedi, widziałem jeszcze... W latach bardzo, bardzo dalekich w kinie. Ale y, myślę, że właśnie o, o tym, jak zmieniały się te filmy, to nawet powiemy, y, wpleciemy to właśnie w historię. No bo ja zacząłem, a, a wiesz, historia Gwiezdnych Wojen ma 40 lat, a moja z nimi ma pewnie... pewnie Pewnie już blisko 30 lat, bo ja nie umiem za bardzo określić, kiedy ja obejrzałem pierwszy raz. Wydaje mi się, że to była polska premiera telewizyjna, ale za cholerę nie wiem, kiedy to było. Znaczy, jakbym się dokopał gdzieś do tych informacji. To, sorry, to ci nawet w, wpadnę tak w słowo, no. bo na tyle, na ile ja się dokopałem z kolei, tylko to, to się nie pokrywa trochę z moimi wspomnieniami prywatnymi. To, to, to internet twierdzi, że polska premiera Nowej Nadziei to był rok 89 Wielkanoc kiedy podobno w poniedziałek wielkanocny właśnie Nowa Nadzieja leciała, natomiast ja jestem prawie na 100% pewien, że ten film leciał wcześniej w telewizji, ale to chyba mi się tylko tak wydaje, no bo bo gdzieś tam taka informacja... No chodzi. Właśnie wspomnienia mogą być wypaczone. Yy, ale ja miałem przecież dokładnie to samo w wakacje, jak szukałem informacji o polskiej premierze serialu Robins Sherwood. To po prostu informacje były tak przekłamywane, a ludzie na forach się dokopywali do archiwalnych czasopism, magazynów telewizyjnych, żeby sprawdzić yy, w jakiej kolejności leciały odcinki, w jakich latach. Ale ja byłem przekonany, no ja bym sobie dał po prostu ręce, nogi obciąć, że ja widziałem ten film... W, w pierwszej klasie podstawówki, czyli jak miałem 7 lat, czyli 85 mniej więcej rok, 86, 7, jakoś tak. Byłem przekonany, że to było mniej więcej w tym wieku, yy, przy czym Właśnie wspomnienia z tamtego okresu są tak zamglone, że ja dokładnie nie pamiętam, czy to był czarno-biały czer telewizor, czy to był kolorowy. Mi się wydawało nawet, wydaje mi się, że pamiętam taką scenę, jak wchodzę i widzę, że ojciec to ogląda, że ja wcale nie oglądałem, tylko po prostu potem przez lata, przez, lata, przez dni, tygodnie, miesiące w szkole o tym tak dyskutowaliśmy, że po prostu moja wyobraźnia stworzyła ten film. Nie mam pojęcia, ale jestem przekonany, że właśnie widziałem podczas pierwszej premiery telewizyjnej Nową Nadzieję, Imperium kontraatakuje, obejrzałem bardzo późno, bo nawet nie wiem czy nie w liceum nie miałem do tego dostępu, jakoś nie miałem gdzie tego obejrzeć, ale właśnie Imperium Kontratakuje to taka sytuacja, jak przed chwilą powiedziałem, jak ja jeździłem na kolonie, ktoś był, kto oglądał i opowiadał, a ja tam tamte lata szalenie wspominam pod tym kątem, że właśnie my siadaliśmy sobie gdzieś na jakiejś, nie wiem, na jakimś stoliku, na trawie, na bujaczce, na placu zabaw i ktoś, ktoś opowiadał film, bo go oglądał, na przykład ktoś oglądał Rambo i nam opowiadał, no bo wtedy nie było dostępu. Jak ktoś, wiesz, poszedł na salę wideo i na przykład trafił akurat na Rambo i obejrzał, bo widać też Wtedy raczej jeszcze nikt w domu nie miał, niewiele osób na pewno, bo ja miałem jako jeden z pierwszych w swoim mieście, także, no, także nie sądzę, żeby wtedy ktoś miał. I ludzie opowiadali sobie filmy, scena po scenie, nawet nie wiem czy wiesz, czy to były naprawdę obejrzane filmy, bo pamiętam Rambo, to e, słyszałem tyle różnych wersji opowieści o tym, jak, co jest w tym filmie. A właśnie Powrót Jedi obejrzałem w kinie, ale w kinie w Chełmnie, u siebie w moim mieście, to to wiesz, to było z opóźnieniem iluś tam letnim, nie? Mhm. No ale miałem wtedy, pff, wydaje mi się, że 10 lat, 11, 12 to jest maksimum. To jest maksimum, bo to było takie stare kino, które bardzo, bardzo dawno zamknęli. Czyli wydaje mi się, że to nie mogły być lata 90. Że to były jeszcze końcówka 80. I tak obejrzałem starą trylogię pierwszy raz. No, Imperium dopiero później gdzieś tam w, na, na wideo. Także wtedy to w ogóle, wiesz, moje wyobrażenie o tym filmie było wypaczone, bo jak obejrzałem Powrót Jedi, to myślałem, że ta zniszczona Gwiazda Śmierci, to ona przetrwała ten wybuch w, no, no, no. w Nowej Nadziei. Dlatego jest taka teraz rozpiewsza na lekko, nie, bo wiesz, nie miałem środka. Nie? No, ze mną właśnie trochę było inaczej, ci powiem, bo po pierwsze to właśnie tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, ja mam w ogóle jakoś pomieszane te, te swoje wspomnienia, bo ja do dzisiaj, dopóki nie zacząłem za tym szperać, to byłem autentycznie święcie przekonany, że ja Nową Nadzieję pierwszy raz widziałem i to nie w całości, właśnie jeszcze w latach osiemdziesiątych, bo mam po prostu w głowie takie wspomnienia, kiedyś wybraliśmy się z rodzicami do dziadków i właśnie leciała Nowa Nadzieja w telewizji. I my żeśmy się pojawili już jakby w trakcie filmu no wiesz, jak to dzieciak, ja byłem gówniarzem po prostu totalnym, więc jak zobaczyłem, że, że leci właśnie jakiś taki film science fiction, jakiś przygodowy, no to od razu z wypiekami do niego zasiadłem i pamiętam, że w momencie, kiedy ja już się włączyłem w tą, w tą nową nadzieję, to film już był dosyć zaawansowany, bo to już było praktycznie, biorąc tuż przed atakiem na Gwiazdę Śmierci i pamiętam właśnie, że jedną z pierwszych scen to, to był ten słynny pościg za lukiem, który Vader uskutecznia już tam wiesz, w tym tunelu przy Gwieździe Śmierci, więc można powiedzieć, że ja zacząłem prawie, że przygodę z Gwiezdnymi Wojnami od właśnie od końca Nowej Nadziei i tak na dobrą sprawę jak ja wspominam te filmy to stwierdzam, że ja chyba tych oryginalnych filmów to tak na dobrą sprawę poza chyba tym fragmentem Nowej Nadziei to w ogóle nie widziałem, dlatego że jakoś tak to się poukładało, że wydaje mi się tak jak teraz z tej perspektywy na to patrzę, że ja później to w Gwiezdne Wojny zobaczyłem w całości już w tej poprawionej i z, z trochę zremasterowanej i, po, i, i dorobionej tej wersji z roku 97, kiedy tam do kin polskich też trafiła właśnie Nowa Nadzieja w tej już ulepszonej wersji. No i właśnie w tamtym okresie na tych wszystkich trzech filmach w kinie byłem i pamiętam, że to zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, ale też właśnie przez to, że ja jakby nie miałem wspomnień z tymi oryginałami, no to dla mnie po prostu pamiętam, że jak w którymś momencie zacząłem czytać o tym właśnie, że tam dużo rzeczy zostało pozmienianych, no to dla mnie to był mega szok, nie? No tutaj takich elementów, no jest, jest więcej po prostu, które gdzieś tam zostały pozmieniane przez Lukasa w ramach no, tej ciągłej pracy, którą on przy tej starej trylogii tak na dobrą sprawę, no robił, no bo przecież, nie czy pamiętasz, kiedy były ostatnie poprawki? To już przez, to już długo po nowej trilogii chyba jeszcze były, były, poprawki w tych filmach robionych no przez nich. No jeszcze, niego. jeszcze tam kilka lat temu były poprawki, to ciągle było poprawiane. Ale ja, ja właśnie te pierwsze lata do 97 to dużo lat no pewnie z 10 lat prawie to ja mam tylko takie przebłyski ja te, ja, ja te filmy musiałem widzieć wiele razy ale mi się to tak miesza ja nie wiem kiedy co było bo pamiętam, ja pamiętam takie po prostu sceny jak wiesz taki mały, mały kajtek siedzę w pokoju i jak te napisy żółte lecą i pamiętam jak mi się sobie wydawało mi się że to jest wieżowiec, że to wygląda jak wieżowiec te napisy pamiętam chyba ten statek wlatujący w pierwszej scenie takie właśnie drobne rzeczy pamiętam, ale pamiętam na przykład że pierwszy film miał tytuł Gwiezdne wojny. Nie była nowa nadzieja, bo to trochę później dostało pod tytuł i epizod, ale też pamiętam, że ja właśnie taką wersję widziałem i później na pirackim rynku wideo to chodziło pod takim tytułem. Jak gdzieś tam leżała cała trylogia, to była nazwana Gwiezdne Wojny, Imperium Kontratakuje, Powrót Jedi. I ja nawet pamiętam tę scenę, jak w końcu wypożyczyłem gdzieś tam z wypożyczalni i to końcówka podstawówki, włączyłem i nagle patrzę epizod czwarty, nie? I to dla mnie, dla mnie, w... ja się wtedy jakoś zdziwiłem. Także ja musiałem w ogóle wcześniej nie kumać, że, że to jest 4, 5, 6. I jeszcze zobaczyłem tytuł po angielsku, który wtedy nie był przetłumaczony chyba na tym wideo, co ja miałem na tej kasecie. I ja, wiesz, słownik wykopałem gdzieś tam w szafie, co to znaczy słowo hope, nie? I, I pamiętam, jak wtedy taki dumny poszedłem do szkoły i mówiłem, że to wcale nie jest Gwiezdne Wojny, tylko to jest nowa nadzieja, nie? I z kolei jak w 97 wchodziły do kin, to ja poszedłem na nową nadzieję, ale właśnie ja wtedy trochę innym fanem byłem. Teraz, wiesz, bym poszedł pewnie, kurde, 15 razy na tą nową nadzieję, 15 na Imperium i na ten, i na Powrót Jedi. A wtedy ja poszedłem i tak tak w zasadzie patrzyłem i tak mówię większość zmiany wtedy wychwyciłem, ale mówię to takie pierdoły, takie drobiazgi, takie głupotki i na Imperium i Powrót, że da już nie poszedłem. Tak trochę wstydliwe w sumie wyznania, ale tak było wtedy no i to były pierwsze zmiany potem w 2006 trylogia wchodziła na DVD i tam weszły kolejne zmiany, dużo zmian i to ten film, ten film jest, był zmieniany też na takiej zasadzie nie tylko, nie tylko dodatkowe sceny jakieś, które wcześniej były na przykład nie wykorzystane, nie tylko rzeczy których wcześniej nie mogli nakręcić bo z Jabą to były tam potężne problemy żeby go nakręcić przy tamtej technologii i Jabba się bardzo zmienia w każdej kolejnej wersji, coraz taki ład, ładniejszy jest powiedzmy ale później już zmieniały się Całe te bitwy kosmiczne One były w zasadzie na nowo nagrywane W całości dynamika tego jak te statki się poruszają Jak latają To są w tych późniejszych wersjach To są już zupełnie inne filmy Ja jakieś 3 lata temu kupiłem sobie na DVD Tą oryginalną, oryginalną trylogię Tą pierwszą wersję To są dość ciężko dostępne filmy Nie wiem po ile to teraz chodzi ja Wtedy no, dwie czy trzy stówy za to zapłaciłem Za te trzy filmy I sobie trzy lata jeszcze, temu obejrzałem Ale to jeszcze takie oryginalne wydanie w ogóle gdzieś tam jest rynkowo dostępne? Dwu, to jest dwupłytowe wydanie i, i, i tam jest wersja właśnie oryginalna i z 2006. Ka każdy o, film okay. jest w dwóch wersjach no nie wiem, czy jeszcze to jest dostępne, na no, rynkowo na pewno nie, to na rynku wtórnym, nie? Ja to na Allegro mhm. wtedy kupiłem, a to wtedy już było rzadkością bardzo i miało dość wysokie ceny. Ja to obejrzałem i mi się to teraz nawet świetnie, nawet, nawet bardzo dobrze oglądało Ci powiem, chociaż ja, ja jestem jednak, wcześniej byłem, nie byłem z, z tym hardkorowym fanem, który wiesz, się wkurza na zmiany, to znaczy okej, okay, dobra, te najbardziej powiedzmy takie kontrowersyjne zmiany okej, okay, tam się mogłem czepiać, ale to, że film się uaktualnia to mi się nawet podobało, bo to szybciej dotrze do młodego widza, powiedzmy taki film, który jest przystępny, ładniejszy niż taka trochę ramota, bo, bo, bo tam naprawdę niektóre rzeczy się mocno zestarzały. A ostatnia zmiana była niedawno, jak na Blu-ray'u wyszedł film, to też pozmieniali trochę. No to nie były może aż takie duże te zmiany, ale tam drobiazgi się pozmieniały. No to nie tylko w starej trylogii, ale też w nowej. Przecież Joda został wymieniony w Mrocznym Widmie, bo Mroczne Widmo to był jedyny z tych nowych epizodów, gdzie Joda był kukiełkowy. On wyglądał koszmarnie, no ale był kukiełką, takie trochę nawiązanie do, do starych, a teraz już w tych nowych wersach już Yoda jest komputerowy. No nie, no tych zmian, to już to z samego tego właśnie, to tak a propos tego, co wspominaliśmy na początku, że jest problem się zatrzymać, no to właśnie sama historia tych wszystkich poszczególnych zmian, jak to, jak to ewoluowało, jak ewoluowało podejście Lukasa do, do tych filmów, no i też tych filmów pobocznych, no bo, bo też, tak jak wspomnieliśmy, no oprócz tych głównych filmów, czyli tej trójki wielkiej które nominalne zwą się teraz starą trylogią i które są tymi epizodami 4-6, co notabene też jest zabawne, bo ja pamiętam, że za dzieciaka to żyłem w takim przeświadczeniu pewnie jak wiele dzieciaków, że gdzieś istnieją filmy 1-3, no, no bo to było dla mnie takie... Takie nielogiczne. No, no ja ci mówię, jak zobaczyłem epizod czwarty, jak zobaczyłem, zobaczyłem pierwszy raz właśnie, zwróciłem na to uwagę, włączając na wideo i nagle zobaczyłem epizod czwarty, to byłem w ciężkim szoku i po prostu byłem przekonany, że jeden 1.3 gdzieś istnieje, ale nie było internetu, nie było jak tego sprawdzić, nie, nie było gdzie no właśnie, tego w ogóle właśnie. przeszukać, ale byłem przekonany, że skoro jest czwarty, no to muszą istnieć 1.3, nie? No i właśnie my w sumie tutaj jako Stare Dziady mówimy głównie o 4-6, no ale skoro już mówimy o tej historii naszej z filmami, no to właśnie u mnie były te lata stare, potem były te epizody specjalne w 97 wchodziły, które ja jakoś tam ugryzłem, ale ostatecznie, ostatecznie zlałem, a potem jak wchodziły prequele, ja niestety całkowicie zlałem temat, całkowicie, ja tego żałuję trochę do dziś, bo ja wtedy byłem takim fanem, jak teraz ta grupa fanów, których ja nie znoszę. Taki, wiesz, radykalny, ekstremalny fan y, starej trylogii, starej, który nie akceptuje kinu, ni, no, niczego, co nowe, absolutnie nie akceptuje. Ja po prostu nie akceptowałem tych filmów. One dla mnie nie istniały i ja nie poszedłem na żaden z nich do kina. Y, nie obejrzałem żadnego z y, prequeli w kinie. Potem pamiętam roczne Widmo wypożyczyłem sobie na wideo, już tak na święta jakieś wziąłem tak, a dla świętego spokoju obejrzę, włożyłem kasetę i okazało się, że jest z dabingiem i też chyba nie obejrzałem, bo, bo jak się okazało, że jest z dabingiem, to wiesz, to tę kasetę wyjąłem i rzuciłem na, na łóżko i tak szczerze z prekolami ja mam... Ja mam strasznie mizerne wspomnienia, bo ja nawet nie pamiętam, kiedy obejrzałem roczne widmo, nie, nie pamiętam, kiedy Atak Klonów, Atak Klonów to chyba na studiach obejrzałem jakoś, jak ktoś tam, już, już wtedy jak Divixy były, jak były filmy na komputerze, a zemsty sitów to w ogóle, kurczę, tak bez sensu obejrzałem, bo ja, ja ktoś przyniósł gdzieś tam do nas na stacji, wiesz, na płycie takiego jakiegoś, taką wersję z licznikiem, taką wersję jakoś po prostu koszmarna, wiesz, na górze w prawym narożniku licznik odmierzał czas, ja nie wiem, co to była za, za wersja i ja ją obejrzałem wtedy i później przez wiele, wiele lat nie oglądałem zemsty sitów yy, w normalnej wersji, Ja ją obejrzałem pierwszy raz jakoś w 2010 może, 2009, jakoś coś takiego, to nie, nie tak dawno temu, kilka lat temu, kurczę, w, w takiej już normalnej, powiedzmy, na DVD, no to, to, to, to, to na, dziś, według dzisiejszych standardów, nie wiem, czy to normalna wersja, no ale lepsza niż tamta. I ja z prequelami miałem mizernie, dlatego ja się cieszyłem, jak wchodziły wersje 3D do kina kilka lat temu, bo sobie poszedłem dwa razy na Mroczne Widmo, to nie był przyjemny seans, ale przynajmniej mogłem powiedzieć, że obejrzałem roczne Widmo w kinie. Miałem nadzieję, że reszta też wejdzie. Nie byłyby to premierowe seanse, ale mógłbym powiedzieć, że widziałem prawie wszystkie filmy w kinie, no bo mówię, Nową Nadzieję widziałem w 1997. Powrót Jedi widziałem kiedyś tam, dawno, dawno temu, Imperium nie widziałem, no i roczne Widmo. To są jedyne, co widziałem w kinie, dlatego ja się tak jarałem siódemką, i dlatego ja na tą siódemkę poszedłem siedem razy. I dlatego ja po prostu rok temu... Yy tak czekałem na ten film, bo wiesz, to był mój pierwszy raz, gdy czekasz na Gwiezdne Wojny, bo fenomen prequeli mnie ominął całkowicie. Nie czekałem na nie w ogóle. Te filmy dla mnie nie istniały, one gdzieś tam na boku siedziały. Ja oczywiście o nich czytałem wtedy, bo kupowałem te wszystkie magazyny wtedy, tam cinema, filmy i te inne. Więc czytałem, widziałem zdjęcia, śledziłem w miarę newsy, ale to się rozgrywało gdzieś na boku, mnie to nie obchodziło. U mnie miłość do Gwiezdnych Wojny, Wojen wróciła wraz z Wojnami Klonów. To był rok bodajże 2008, gdy wchodziły wojny klonów do telewizji, wtedy się bardzo mocno odrodził taki fanatyzm do Gwiezdnych Wojen. Nowe pokolenie bardzo się zachłysnęło tymi wojnami klonów i naprawdę to było wyczuwalne we wszystkich fanklubach lokalnych, że nagle jest ogromne zainteresowanie. No wtedy weszły, w 2008 wszedł magazyn Star Wars Comics i on się przez następne trzy lata rozwijał gigantycznie przecież. Miesięcznie. Kolejny, kolejne tomy kolejnych serii w księgarniach. Star Wars Comics Extra, Star Wars Comics Wydanie Specjalne. Tego wychodziło mnóstwo, mnóstwo. No bo właśnie wtedy ludzie się zachłysnęli i, i, i na nowo tak się w tych ostatnich latach odrodził ten fenomen w nowym pokoleniu znów, bo nowe pokolenie dostało swoje kolejne Gwiezdne Wojny. No i u mnie to zostało. Czyli tak od 2008 taka naprawdę, taki mocny fanatyzm. A wcześniej gdzieś to mi towarzyszyło przez prawie całe życie. Nie? No to ja mam... Niby podobnie pod pewnymi względami, a jeszcze inaczej, bo ze mną było tak, że jeżeli chodzi o samą trylogię prequeli, to ja jej w kinie nie widziałem i to było związane z tym, że kiedy w Mroczne Widmo wchodziło i później Atak Klonów, to był taki okres, gdzie ja zaczynałem studia i to był dla mnie taki dziwny czas, gdzie ja bardzo mało oglądałem i telewizji i kina. Paradoksalnie, bo to tak się niby kojarzy, że nie wiem, że studenci to właśnie często do kina i tak dalej, ale to jakoś właśnie u mnie tak działało, że telewizji oglądałem bardzo mało, a z kolei do kina też z różnych względów jakoś nie trafiałem specjalnie i mnie te cała trylogia, te, czy raczej te pierwsze dwa filmy, bo na razie o nich chciałem powiedzieć, ominęły kinowo. Ja je obejrzałem, wstyd się przyznawać, więc będę mówił tak cicho, żeby nikt nie usłyszał, że obejrzałem je oczywiście z Pirata, z Divixów jakiś i i nie zrobiło to na mnie jakiegoś ani wielce pozytywnego, ani wielce negatywnego wrażenia. Pamiętam, że tak obejrzałem po prostu jako taki dosyć zwyczajny film. I kiedy wchodziło już to zwieńczenie całej trylogii, czyli zemsta Sithów, to mnie to też w sumie ominęło. Ja się zastanawiałem wtedy nawet w którymś momencie, czy nie iść na, na nocną premierę. Na tą nocną premierę się nie wybrałem, i w sumie ja już nawet nie pamiętam, dlaczego ja nie dotarłem na ten film do kina, chyba właśnie dlatego, że nie widziałem tych wcześniejszych filmów tak na poważnie i na spokojnie i stwierdziłem, że wypadałoby je odświeżyć, a tego z jakichś względów nie zrobiłem, no i tak wiesz, rozeszło się po kościach można powiedzieć. I ja z kolei miałem tak, że za tą trylogię Prequeli to się zabrałem na poważnie gdzieś, podejrzewam, nie wiem, w 2011 może roku, może 2012, kiedy się tak zaparłem, że wezmę i w końcu tak chronologicznie to wszystko ogarnę, obejrzę właśnie na spokojnie wszystkie te, te wersje w porządnej jakości, żeby no w końcu poznać całą filmową historię Gwiezdnych Wojen, no i pamiętam, że ten seans, który wtedy zaliczyłem ja go ogólnie nieźle wspominam mimo, że do tej trylogii prequeli będziemy mieli pewnie sporo uwag, no bo z nią jest taki problem, że tak jak ty wspominałeś, że właśnie te, ta stara trylogia, że ona się mocno zmieniała w czasie, była gdzieś tam dostosowywana do współczesnych bardziej realiów, właśnie nie wiem zwiększała się dynamika, poprawiona efekty specjalne i tak dalej, i tak dalej to niestety problem z trylogią Precroweli jest taki, że ona przez samą właśnie stronę techniczną się moim zdaniem słabo starzeje w tym sensie, że jeszcze o ile zemsta sitów no, prezentuje w miarę dobry poziom od strony technicznej, to na przykład właśnie Mroczne Widmo i w szczególności Atak Klonów, atak no, to klon. momentami hmm. to naprawdę biednie wygląda po prostu tak nawet stricte wizualnie, że, że to te efekty komputerowe i to, że jednak to było wszystko kręcone po prostu właśnie z wykorzystaniem tam green screena, no to kole w oczy po prostu i, i to powoduje, że też no mamy odebraną jednak jakąś tam część przyjemności z tego seansu, ale w, w sumie paradoksalnie właśnie, kiedy ja się zabrałem za te Gwiezdne Wojny Filmowe właśnie wtedy tam chyba w tym 2011 roku, no to właśnie u mnie wtedy ta y, miłość do Gwiezdnych Wojen się tak na, na sprawę narodziła na poważnie, no bo wcześniej to mówię, ja oglądałem te filmy fragmentami przypadkowo, nie, no, niechronologicznie i niby coś tam wiedziałem, niby coś tam kojarzyłem, ale no ale niespecjalnie jakoś to było wiesz, usystematyzowane. No i właśnie wtedy jak ogarnąłem całość to nagle zrozumiałem, że to, o, to jest naprawdę fajna rzecz i właśnie gdzieś tam też zaczęło we mnie raczkować chęć na poszperanie w tym uniwersum rozszerzonym ale tak akurat szczerze mówiąc to się bardziej na chęciach skończyło i w sumie z mojej perspektywy to na przykład właśnie to co się stało, czyli ten już no, sprzed dwóch lat praktycznie biorąc chyba, poprawnie jeżeli się mylę, kasacja z starego kanonu i właśnie przejście całości tych historii do legend i rozpoczęcie nowego kanonu no to, to w sumie to było właśnie całkiem fajne, bo teraz jakoś Mam okazję cieszyć się tym, można powiedzieć, na nowo. I to jest dla mnie trochę taki paradoks, że mimo, że ja jestem właśnie starym dziadem, który no, jeszcze pamięta w te stare wersje filmów, to tak na tą sprawę właśnie z perspektywy całego uniwersum rozszerzonego, no to ja pod pewnymi względami jestem właśnie takim świeżym fanem, który gdzieś tam się na nowo może cieszyć tymi historiami i tym, jak to całe uniwersum jest teraz zbudowane niejako od podstaw na nowo. U mnie z rozszerzonym uniwersum to było tak, że znaczy Ja pamiętam, że kiedyś tam gdzieś mi mignęła jakaś książka, ale to bardziej adaptacje epizodów w księgarni, a też w okolicach Zemsty Sitów, pamiętam, wprowadził się do nas na stancję taki młody, on mieszkał krótko z nami, ale ja tam z nim sobie dość, dość dobrze żyłem, dość dobrze pogadałem i właśnie on był fanem Gwiezdnych Wojen i u mnie właśnie takimi zrywami się czasami to odradzało. No i miałem rozmówcę, to sobie z nim o tym gadałem. I właśnie wtedy też między innymi dzięki niemu obejrzałem e, nie wiem, czy pierwszy raz, czy, czy drugi nową trylogię. On mi powiedział, że istnieje coś takiego jak Wojny Klonów, ale te wcześniejsze jeszcze, że to jest epizod dwa i nazwane. Wtedy tak mi to tłumaczył. Pamiętam miał taki, ten miał ten słownik encyklopedyczny wydany kiedyś przez Amber, taki jak normalna książka, to sobie to przeglądałem, czytałem różne tam e, różne definicje inicje no i też pamiętam wtedy w okolicach Zemsty Sitów wyszła cinema albo film z takim dodatkiem, taką malutką książeczką, z takimi malutkimi ciekawostkami, to tam miał 16 stron takie, takie mały, małe coś i ja tam pamiętam to kartkowałem tam szalenie dużo ciekawostek, bo tam się dowiedziałem w ogóle o takich stronach jak Bastion Polskich Fanów, Star jest jak jeszcze kiedyś Imperial City Online i tam w ogóle taki jeden akapit pamiętam, że, że historia filmowa ogranicza się do sześciu filmów, a ale że książki i komiksy rozbudowują to na tysiące lat w jedną i w drugą stronę, to oczywiście tam przesadzone, no ale, ale tak mniej więcej to było i wtedy się dowiedziałem, że w ogóle istnieje coś takiego jak rozszerzone uniwersum, tam mi ten młody opowiadał trochę o klonach Imperatora, o tym, że luk na ciemną stronę, takie tam kompletne abstrakcje, jak wtedy tego słuchałem, ale ogólnie w rozszerzoną uniwersum wszedłem właśnie wtedy w 2008, gdy na nowo się zachwystałem Gwiezdnymi Wojnami. Pamiętam, poszedłem do Empiku, leżały, leżało może z pięć książek, leżała trylogia Darta Baina i leżało Dziedzictwo Mocy. Trylogia Darta Baina dużo, dużo lat przed Nową Nadzieją Dziedzictwo Mocy, no to z ogromnym bagażem, bo to była wtedy ostatnia seria, 45 lat po Nowej Nadziei i ja zamiast Baina kupiłem Dziedzictwo Mocy, ten pierwszy tom czytałem chyba 8 miesięcy, po prostu woziłem ze sobą w ogóle nie rozumiałem kto jest kto w ogóle nie rozumiałem co tam się dzieje nie? ale właśnie zacząłem od dupy strony najgorzej jak chyba mo można było zacząć ale się ogólnie w to wciągnąłem na przykład drugi tom już połknąłem, drugi, trzeci czwarty, piąty to w zasadzie na raz przeczytałem i tak mniej więcej się w to wbiłem, wiesz, tak to było, to było bardzo ciężkie wbicie, poznałem masę bohaterów z ogromnym bagażem doświadczeń ci wszyscy bohaterowie, masę spoilerów, z, wiesz, z całego tego uniwersum, ale tak się w to wbiłem i tak sobie losowo-losowo czytałem różne książki, przeczytałem ich, nie wiem, no niedużo ich było, znaczy niedużo, no kurczę, ich było wydanych ze, ze 150, 160, ja przeczytałem może z 60 z tego starego uniwersum, a teraz od dwóch lat w zasadzie nie czytam już starego uniwersum, już czytam tylko, tylko to nowe. Ja się też cieszę z tych nowych książek. Byłem bardzo zły, jak się dowiedziałem, że skasowali. Szczególnie, że ja... Y nadrabiałem wtedy, ile się dało, wiesz. Gdy przeczytałem Dziedzictwo Mocy, dowiedziałem się, że później wyjdzie książka, która się dzieje po kolejnym dziewięciotomowym cyklu, po przeznaczeniu Jedi, to to przeznaczenie Jedi łyknąłem tom po tomie, żeby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami, że jak coś wyjdzie późniejsze, to żeby to od razu czytać premierowo, a wcześniejsze wydarzenia sobie nadrabiać powoli. I tu nagle się dowiedziałem, bach, nie będzie nic więcej. Ja ogólnie się cieszę, bo mi się nowy kanon podoba i, i, i ogólnie miło mi się to właśnie też odkrywa na bieżąco. Cały czas na bieżąco śledzić, co wychodzi, czytać to. Z tym, że bardzo bym też chciał, żeby legendy pobocznie były rozszerzane. Trochę mi się nie podoba, że to skasowano całkowicie i taka możliwość była rozważana. I Było mówione, że możliwe, że kiedyś może, kiedyś to rozważymy. Cieszyłbym się, gdyby byli pisarze, którzy odpowiadają też za legendy i żeby to też było dalej wypuszczane. Ja wiem, że to jest dla nich kompletnie pewnie nieopłacalne, chociaż masa fanów by to kupowała. Tak jak wspomniałeś o tej adaptacji filmów, to ja pamiętam, że to było dla mnie w ogóle duże zaskoczenie, kiedy ja już pierwszy raz się dowiedziałem właśnie też na studiach, że w ogóle coś takiego istnieje, bo pamiętam, że mój kumpel miał takie wydanie... W ogóle anglojęzyczne, bardzo ładne, takie czarne wydanie w całej trylogii, w jednym takim dużym albumie w Etui z jakimiś, wiesz, tam złoceniami, no wyglądało to super. Ja pamiętam, że właśnie kiedyś to od niego pożyczyłem, przeczytałem tam znaczną część Nowej Nadziei, no ale jak to bywa z takimi adapt adaptacjami, no to, to, to nie jest. Coś, co jakoś tam w wielu przypadkach czytelnika porywa i to, tak jak ja pamiętam, to mimo, że to nie było tak już w, scena, w scenę dosłownie, tylko tam trochę rzeczy było pododawanych, przynajmniej tak jak mi się teraz kojarzy, jak pieprzę głupoty, to wybaczcie, drodzy słuchacze, i wybacz Mando, ale, ale właśnie jakoś się wtedy w to nie wciągnąłem, a, a później pamiętam, że w tanich książkach to przede wszystkim ja zawsze widziałem mnóstwo, mnóstwo po prostu tych amberowskich wydań z, ze starego kanonu, ale właśnie ja byłem takim fanem, który bał się w to wejść mówiąc otwarcie bo po prostu mnie ilość tego wszystkiego najzwyczajniej w świecie przerażała no jednak pamiętajmy o tym że właśnie jako my, my starzy dziadkowie no to przecież jak ja zaczynałem studia to praktycznie rzecz biorąc internet trochę na poważniej zaczynał funkcjonować I, i to naprawdę nie było wcale takie łatwe jak się teraz wydaje, że można było sobie wszystko po prostu wklepać i, i przeklikać i wyciągnąć dowolną informację praktycznie biorąc w parę sekund i ja nie wiedząc za bardzo jak się do tego zabrać a widziałem właśnie, że Wiesz, tutaj na przykład jest jakaś tam dziesiąty tom czy dziewiąty tom na przykład jakiegoś tam cyklu, tu jest jakaś właśnie niezależna trylogia, oderwane dużo różnych postaci, o których nie miałem zielonego pojęcia, a internet, wiesz, kiedyś nie pokazywał tak na dobrą sprawę, czy nie można się było dokopać w internecie, bo nie było internetu albo nie było odpowiednich stron, żeby ci podpowiedziało, że tak powiem, od czego zacząć na przykład, nie? No ale to ja ci powiem, że ja też miałem tak trochę, bo mm, ja bardzo chciałem wejść w to, ale no, ogrom tego przerażał, a znaczy ja się w końcu wbiłem, ale było to dla mnie przerażające, a to pierwsza rzecz, a druga rzecz, że yy, no to jednak bardzo mocno śmierdziało fanfikami na początek i też tak trochę się zastanawiałem, czy, czy ja mam na tyle wolnego czasu, żeby go jeszcze bardziej marnować na takie literaturę... No, tak jednak niejskich lotów, nie, w większości. Dopiero potem mi się to spodobało, dopiero potem mi się to również literacko spodobało, ale początki były ciężkie, żeby się w to wbić. No i ja tak, w sumie, to tak jak się bałem w to wejść, to mówię to w tej chwili trochę jestem bardziej na bieżąco, bo legend nam naprawdę mało i, no i trochę żałuję z obecnej perspektywy, no bo jak właśnie teraz jest przecież pełno stron, które gdzieś tam też to katalogują, opisują i tak dalej, no to, to ja widzę ile tam było też że no, dobrych rzeczy po prostu, nie że jednak jak było tych książek 100 czy 150, no to było oczywiście dużo chłamu i tak jak mówisz, wiele rzeczy śmierdziało fanfikiem po prostu i, i, i tyle w temacie, ale no przecież były rzeczy wartościowe i godne uwagi, no ale co tam, no nie, nie, ma, co, nie ma co płakać. Ale też dlatego, dlatego ja trochę też rozumiem tych fanów, którzy tak bardzo są źli na tą kasację, bo... Wiesz, teraz ty sobie ogarniesz neta, ale tak jak mówisz wtedy nie było, a ludzie, którzy wtedy byli fanami, właśnie odkrywali to na tej zasadzie, że dostawali nagle książkę czytali ją i nie wiedzieli, czy coś było wcześniej, co będzie później musieli czekać czy wyjdzie jakaś książka, szczególnie w Polsce gdzie w ogóle nie wiedzieliśmy, co wyjdzie, bo przecież w tamtych czasach w Polsce to się po prostu szło do księgarni i patrzało, czy jest coś nowego ja tak Kinga kupowałem, no w ogóle nie wiedziałem, jakie ten człowiek napisał książki, bo gdzie to miałem sprawdzić szedłem co jakiś czas do księgarni pytałem się, czy jest jakiś nowy King, no, to, to, I na tej zasadzie te wtedy się to śledziło no i Jeżeli ludzie tak poznawali Gwiezdne Wojny Tak odkrywali te historie, gdzieś tam dorwali kolejną książkę Czytali z wypiekami, co jest dalej, co jest dalej A tutaj nagle po 20 latach, czy, czy coś, ktoś im to kasuje To ja trochę rozumiem to ich rozgoryczenie Po prostu nie, nie lubię, że to się w taką nienawiść yy, obróciło Internetową ale rozumiem złość nie? ludzi i rozumiem to, że jakieś rozczarowanie i tak dalej, nie? A jak rozmawiamy w ogóle o takim rozszerzonym uniwersum i trochę wychodzimy poza same filmy, to w ogóle ciebie sięgnęło, to czy w ogóle ciebie sięgnęła ta cała machina marketingowa w postaci, nie wiem, zabawek, figurek, klocków LEGO wszystkich tych innych gadżetów, których w tej chwili mamy zatrzęsienie. Nie, bo... to oczywiście sięgnęło, ale nie aż tak mocno chyba, bo wiesz, na przykład w przypadku Kinga chce mieć wszystko, co wyszło, wszystkie jakieś jak wyjdzie figurka, to chcę ją mieć, no bo wyszło ich bardzo mało. A w przypadku Gwiezdnych Wojen tego jest po prostu tyle, że ja nie mam jakiegoś takiego pędu, żeby coś zbierać. Tak naprawdę, znaczy ja bardzo lubię gadżety Gwiezdnowojenne, ale u mnie to jest bardziej na zasadzie, że ktoś mi kupuje w prezencie. I, i taki. Kompletny miszmasz, wiesz, bo znam fanów, którzy zbierają na przykład określoną tylko linię figurek i tam, nie wiem, są w stanie dać kupę kasy, żeby tą ostatnią figurkę z tej, z tej konkretnej linii zdobyć. Znam fanów, którzy zbierają tylko stare, powiedzmy, perelowskie figurki. Znam fanów, którzy zbierają jakieś tam tylko polskie gadżety, jakieś z danego okresu. A ja czegoś takiego nie mam. Ja tu, wiesz, tu mam jakąś figurkę z wojen klonów, tu mam jakąś figurkę tam z zupełnie innej edycji, tutaj mam taką figurkę. Taki kompletny, kompletny chaos po prostu. Mało tego sam kupiłem, bo jakoś zawsze mi trochę szkoda pieniędzy, te, bo to pięć czy sześć tych kosztuje figurka i ta najmniejsza oczywiście, mówię o takiej zwykłej, tradycyjnej figurce, nie? I zawsze mi trochę szkoda pieniędzy, więc to jedynie jak od kogoś dostanę w prezencie. Rok temu, jak, jak był ten szał przed mm, epizodem 7, no to trochę rzeczy kupiłem, ale to też starałem się raczej na przykład w marketach. Tu sobie jakieś talerze, kubki, tego typu rzeczy. Biedronka miała fajne figurki tam po 25 zł złotych bodajże yy, i sobie kupiłem trzy i sobie stoją no, no, lubię mieć tego dużo w domu, ale ale nie jest, to, nie jest to taka jazda. Chociaż w przypadku Gwiezdnych Wojen mam coś, co zawsze chciałem, ale w przypadku innego zbierania mi zawsze było szkoda, bo na przykład, nie wiem, mam wycieraczkę gwie z Gwiezdnych Wojen, mam ręczniki z Gwiezdnych Wojen, mam y, pościel z Gwiezdnych Wojen, takie rzeczy y, codziennego użytku. No, codziennego użytku Gwiezdne Zawsze chciałem mieć dom po prostu taki ociekający na co dzień e, taką nerdozą, ale wiesz jak na przykład kupiłem kubek kingowy to mi żal było w nim pić i kładłem go na półkę, nie? I sobie stało jako gadżet. Zresztą z Gwiezdnymi Wojnami też tak trochę mam, to już, in, to już jest inna choroba, bo od lat chciałem sobie kupić kubek Gwiezdnowojenny do pracy i co kupiłem, co przyszedł to stwierdzałem, że zbyt ładny żeby go brać do pracy i kładłem na półkę, nie? Aż w końcu w tym roku sobie dwa zamówiłem, jeden położyłem na półkę, drugi i wziąłem do szkoły. No bo ja, ja, ja tego tak o te gadżety cię pytam, bo na przykład, właśnie, ja mam w ogóle tak, że tak jak to w to rozszerzone uniwersum książkowo-komiksowe jakoś nie wskoczyłem, to, to też właśnie te gadżety to bardziej jakby to notuję niż realnie, żeby mnie to interesowało i tak samo mam i z grami i właśnie nawet z tymi animacjami, bo przecież ja za wojny klonów się nie zabrałem. W ogóle jakoś byłem na etapie wtedy, kiedy ten serial zaczął na Cartoon Network lecieć, że jakoś mnie ta animacja odstraszała i jakoś mi się wydawało to takie na, na zbyt dziecinne, a wiesz, wtedy ja byłem poważnym studentem, więc nie będę takich rzeczy oglądał, czego w sumie teraz z obecnej perspektywy trochę żałuję, patrząc właśnie jaką kopalnią historii dla nowego kanonu stają się właśnie wojny klonów. I tak i z, do gadżetów też właśnie tak podchodzę, że w sumie najbardziej to mnie ciągnie do y, klocków Lego z Gwiezdnymi Wojnami, bo to jest kurczę, super rzecz. Po prostu jak ja widzę te wszystkie zestawy Gwiazdy Śmierci, Sokoły Millennium i inne, inne gadżety z klocków Lego, no to, to naprawdę od razu mi się załącza tryb kup, kup, kup, tylko że niestety to jest właśnie tak, że, że to są rzeczy, no nie czarujmy się drogie po prostu i też... No bo to jest 12 najdroższych literek świata, nie? Star Wars i Lego, nie? No, dokład... W połączeniu, to jest kombo potężne. Ja akurat Lego, to jest w ogóle dziwna Sytuacja, bo ja nie jestem w tym momencie fanem, chociaż ja się wychowałem na Lego. Bo w tych czasach, gdy ja byłem dzieckiem Lego, za bardzo nie było, ale mój ojciec, jako że był y, no, dość bogatym człowiekiem i był lekarzem i miał dostęp, powiedzmy, gdzieś tam do, do, do jakichś różnych magicznych źródeł, to u mnie w domu Lego było od dziecka. Ja od dziecka się bawiłem Lego i ogólnie bardzo, bardzo, bardzo Lego lubiłem. Ale teraz w tym momencie po prostu nie jestem fanem, bo mi się nie podobają Lego tak ułożone, leżące na półce, wiesz ja lubię statek z Gwiezdnych Wojen, a nie jakieś tam tego potworka ale Lego mam LEGO... tylko, że sam też nie kupowałem, siostra mi kupowała przez kilka lat na gwiazdkę przy czym ja bardziej Lego zbieram, czekam aż młoda jeszcze troszeczkę podrośnie. Ona się tym już bawiła, ale, ale czekam aż podrośnie na tyle, żeby z tego układać różne rzeczy i bardziej, żeby właśnie kreatywne budowle, a nie niekoniecznie, żeby to były statki. Ja to wszystko już mam w jednym wiadrze w zasadzie wymieszane. Jak chodziłem do znajomych z młodą córką, to strasznie lubiłem rozwinięcie dywanu, takiego koca, wysypanie takiego całego wiadra Lego i układanie różnych, różnych rzeczy. I wiem, że na mnie to też podziało w dzieciństwie, więc Lego jako same klocki, jako samą zabawkę lubię, ale jako elementy leżące na półce mniej. No to widzisz, to ja z kolei mam tak, że właśnie te Gwiezdno Wojenne to jakoś mnie tam pociągają, chociaż mówię no nie, nie zbieram tego i z kolei ja mam tak, że na przykład jeszcze dzieciakom specjalnie tego do rąk nie dałem, bo, bo to też jest kwestia pewnie tego, że to co ty mówisz, że obecnie Lego nie, nie jesteś fanem, to ja mam trochę problem z obecnym LEGO, no bo jak ja wspomnę te zestawy klocków, które były kiedyś, to mi się wydaje, że one jednak były dużo bardziej właśnie nastawione na jakąś tam wielofunkcyjność, w tym sensie, że nie wiem, miałeś zamek, nie wiem, stadninę, hotel, jakieś cokolwiek innego, co było wtedy z klocków LEGO. Ale z tego można było zrobić po prostu realnie kilka innych rzeczy i właśnie bardziej ci ograniczała Twoja wyobraźnia niż cokolwiek innego. A w, tak jak na przykład moja żona mi sprawiła w, na zeszłą gwiazdkę właśnie X-Winga, tego z Gwiezdnych Wojen, no to jest trochę tak, że z tych klocków no niespecjalnie nie cokolwiek jesteś w stanie więcej zrobić i to jest właśnie później tak, że masz super Friday ja pamiętam, że właśnie spędziłem kilka godzinów święta na, na układaniu X-Winga, no ale później leży sobie na płetce i czeka pewnie właśnie aż trochę dzieciaki podrosną i się będą bawić jako zwykłą zabawką, no bo w kategoriach klocków no to Lego niestety trochę przestało spełniać swoją funkcję i właśnie wiesz tam nieraz te zestawy fajnie wyglądają jak ja tam miałem kiedyś etap, że chorowałem taki mały off-top, przepraszam, na, na takie te monster jakiś takie, wyglądały jak z horrorów z uniwersalu, wiesz tam z Drakulą, z potworem Frankensteina, jakieś takie zamki z duchami i tak dalej, no ale właśnie stwierdziłem, że kurczę, no to, to fajnie wygląda pewnie w książeczce, ale, ale żeby później coś z tego budować, no to taka lipa, nie? No bo jak chcesz się bawić LEGO, to musisz mieć po prostu wiadro, wiesz, różnych zestawów wrzuconych. Najlepiej kupować nawory e, używane po prostu i, i, i z tego się możesz no. bawić. Jak kupujesz sobie X-Winga, no to zbudujesz sobie X-Winga i będzie się kurzył i będziesz katorgi przechodził, próbując to wyczyścić. <grych> Dokładnie. No ale to tak trochę już odpływamy w bok od głównego naszego tematu, czyli Gwiezdnych Wojen, ale ja nie wiem w sumie, czy coś tutaj więcej w tym wstępnia wstępniaku chcielibyśmy Powiedzieć, bo no, dowiedzieliście się, jak, jak my zaczynaliśmy swoją historię z Gwiezdnymi Wojnami. Ja się okazałem tutaj sporym ignorantem, który w sumie poza filmami no ja to nie zna. Mando jest, jak widzicie, bardziej obeznany w tym właśnie całym Gwiezdnowojennym świecie. No i potraktujcie właśnie te, ten dzisiejszy podcast jako taką zapowiedź czegoś, co jeszcze na tym etapie nie wiemy, w co się przerodzi. Ale, ale możecie się no. spodziewać, że przynajmniej z perspektywy tego, że mamy ambitny plan, jeżeli oczywiście zmęczymy omówić chociażby właśnie te bardzo mało znane filmy, no, no to mamy nadzieję, że coś ciekawego jednak jeszcze od nas przez te najbliższe dni usłyszycie. No i nakręcimy Was jakoś i siebie wspólnie na, na premierę Łotra 1. No będą to podcasty różne, no bo ten jest bardzo autobiograficzny nasz. Następne, jeżeli zaczniemy od Holiday Special i od Iłoków, będą to podcasty z kolei Na kwasie. Pe, takie Holiday Special pewnie, <laughs> scena po scenie pewnie omówimy i coś czuję, że to się w półtorej godziny zamknie tak jak film. Y Skoro my już po, po przekazaliśmy wam swoje historie, skoro słuchaliście tego i was to jakoś ciekawiło, no to podzielcie się w komentarzach własnymi historiami, jak to było u was, jak wy zaczynaliście z Gwiezdnymi Wojnami, czy lubicie, czy oglądacie dalej, czy, czy czytaliście coś. Czy graliście, bo pominęliśmy w ogóle właśnie cały aspekt przecież, że jak, jak Gwiezdne Wojny to przecież i gry bez prądu, i gry figurkowe, i gry komputerowe, których, czy gry wideo, których jest po prostu całe zatrzęsienie, ale to myślę, że akurat tutaj... No to jest taki jedyny mój ból, że nie gram, bo ja ogólnie nie czuję jakiejś straty w życiu, że nie gram w gry komputerowe, ale właśnie fabuła, fabuła gier. Ja strasznie bym chciał tak, wiesz obejrzeć to. Czy znaczy wiem, że pewnie mogę sobie na YouTubie wpisać i obejrzeć, no ale, ale jakoś nie wiem, no. Ja się tak nad, nie znam na tym rynku, to jest dla mnie kompletnie tak obca rzecz, że nawet bym nie wiedział, co tam wpisać, co zobaczyć. I, i to, to jest jedyny mój ból, że nie gram. A pamiętam kiedyś, jak było na tym ta platforma taka, co kupujesz te pakiety Humble Bumble, Humble, czy jakoś Banda, tak. tak. I tymi znaczy wtedy masa ludzi mi napisała, ale między innymi ty też, że patrz, ile gier jest nowojennych możesz wejść w gry za, za, za małe pieniądze. Pamiętam, kupiłem wtedy chyba ten naj, naj, najcięższy pakiet, to chyba 12 dolców kosztowało. No, kupiłem. Wszystko leci był jeden raz w życiu, jak się zare zarejestrowałem i zalogowałem na Steama. Nawet odpaliłem dwie gry. No popatrzałem na nie chwilę. No, gdzieś mam ten pakiet pewnie, to konto gdzieś istnieje. No pewnie tak, pewnie tak. No, a jeszcze tak na sam koniec, zanim się rozstaniemy, to yy, może jeszcze Twój ulubiony epizod. Imperium kontratakuje, nie będę oryginalny. A najgorszy? Atak klonów. Też chyba nie będę oryginalny. No to, to będziemy zgodni. Ja przez długie lata uważałem, że najlepsza jest Nowa Nadzieja. Bo jako dzieciak po prostu, wiesz, to była taka historia, historia bohatera z farmy, który się rozwija. Film, który kończy się wielką bitwą, wielkim wybuchem, kończy się wielką fetą. Przez wiele lat to był mój ulubiony epizod. A właśnie Imperium, tak kojarzy mi się, nie pamiętam kiedy widziałem, ale wiesz, no Imperium było inne, Nie? nie kończyło się wielką bitwą, dobrze przegrywali, w ogóle rozbite wszystko i ja dopiero w późniejszym okresie, pamiętam, dorosłem do Imperium i, i zobaczyłem, jak to jest kapitalny film, nie? jaki to jest kapitalny film, a wcześniej, kiedyś mi się wydawało, że to jest najgorszy epizod z tych trzech pierwszych, a, nad, a za to zawsze myślałem, że Mroczne Widmo jest najgorsze, bo to się ciągle przewija, że wiesz, Jar Jar, młody Anakin i takie tam głupoty, no tam jest pełno złych rzeczy, ale po prostu jak sobie rok temu zrobiłem przedepis siódmym, powtórkę z wszystkich epizodów, to Atak Klonów jest filmem po prostu katastrofalnie złym. Nie, nie, no tak, nie. jeżeli wejdziemy faktycznie w filmy po kolei, to będziemy nad tym dyskutować, ale nie, no Atak Klonów jest dobani Fabularnie, dialogowo, scenariuszowo i tak jak mówiłeś, realizatorsko ten film tak źle wygląda po kurczę, niewielu latach. No i wiesz, jak ktoś narzeka na małego Anakina, to wystarczy, że spojrzy na Hajdana Christiana, w ataku klonów i, i, i trzeba zrewidować swoje poglądy, no bo, no bo naprawdę, ja, ja, ja nie wiem jakim cudem ten gość po prostu dostał rolę, no bo on gra tak katastrofalnie źle. Ja, ja pamiętam, że jak pierwszy raz widziałem te filmy, a to już będziemy o tym dyskutować, jak pierwszy raz widziałem te filmy, to, to jakoś mnie to tak nie raziło, ale po prostu na tej powtórce właśnie, te parę lat wstecz, to po prostu no, na scenach jego z Amidailą to po prostu no zęby bolą człowieka od tego, co tam się wyrabia, no ale to... Ale też jak już robimy taką zajawkę na sam koniec, ja bym chciał uspokoić, że nie... myślę, że te podcasty nie będą wyglądały na zasadzie, wiecie, hejtu i jechania, bo ja będę w wielu momentach bronił prekole. Ja je naprawdę po czasie bardzo polubiłem, szczególnie jak zapoznałem się z rozszerzonym uniwersum, jak to mi się wszystko połączyło w jakąś większą historię. Ja je będę trochę bronił. O tym już mówiłem przy recenzowaniu Przebudzenia Mocy, tak, tak, tak. że pod wieloma aspektami prequele były dla mnie nawet lepsze, od przebudzenia pod, wie, pod, wie, pod wieloma, tak, tak patrząc, dobra, przejdziemy do tego. Tak, nie, no przejdziemy ale to przejdziemy do właśnie tego, to, to w zasadzie, bo tego nie będziemy powtarzać. To je, jeżeli ktoś chce właśnie sobie posłuchać trochę o Gwiezdnych Wojnach, to może sięgnąć po ten nasz podcast o przebudzeniu mocy, bo my też tam o wielu różnych kwestiach związanych z Gwiezdnymi Wojnami rozmawiamy, No i, i to ja tam też się zgadzam, że po prostu taka fala nienawiści, jaka cały czas jest wobec prequeli, no to trochę nie jest zasłużona i gdyby pewnie je zrobić w bardziej tradycyjnym trybie bez takiej ilości efektów komputerowych, no to, to pewnie by to wyglądało inaczej, ale to już tam... Ale nie skończymy dzisiaj nie tego skończymy. podcastu, ale Gwiezdne Wojny cechowały od zawsze nowatorskość, Gwiezdne Wojny rozpoczynały wiele trendów w kinie i prequele też rozpoczęły wiele trendów w kinie, chociaż nie możemy mówić, że to wygląda źle, to były to filmy nowatorskie. I na tym skończmy. Skończmy. Już. Wow, tak, tak, no to tak jak słyszycie macie już małą zajawkę tego, co się może dziać i chaosu, który może, możecie mieć zaserwowany przez nas w kolejnych odcinkach. Na, za dzisiaj wam dziękujemy bardzo. Czekamy na wasze komentarze. No i zapraszamy na kolejne podcasty z serii. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. You